Koło roweru odcinek 10. Przepisy i prawo dla rowerzystów. Rozmowa z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego pod inspektorem Władysławem Szydłowskim. Dzień dobry! Ja nazywam się Maciej Soboli prowadzę bloga namyślinikrower.com, a to jest 10. odcinek podcastu Koło Roweru. Strasznie się cieszę, że... Udało mi się dobrnąć do 10 odcinka To wielka przygoda Zdecydowanie nagrywanie podcastu jest czymś, co sprawia mi dużo radości A intro do tego odcinka nagrywam w Leibniz w Austrii Ponieważ jakoś tak wyszło, że udało mi się wszystko wcześniej zmontować Poza nagraniem wejścia Także w dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tym kiedy rowerzysta może dostać mandat za brak oświetlenia i skąd w zasadzie policjant ustala, na jakich zasadach e, dać ten mandat za, za brak oświetlenia, e, czy możemy jeździć na rowerze w czołówce, e, jakie są przepisy, które regulują moc lampek rowerowych. E, rozmawiamy trochę o jeździe z przyczepką. Rozmawiamy o wyprzedzaniu i omijaniu samochodów. Pytam, kiedy można jechać ścieżką drogę, drogą rowerową, czy pasem ruchu dla rowerów, a kiedy nie trzeba. Co grozi nam zajazdę rowerem pod wpływem alkoholu? Czy na rowerze można słuchać muzyki na słuchawkach? Rozmawiamy sobie o mandatach i wykroczeniach, jakie może otrzymać rowerzysta pytam o przejeżdżanie przez jezdnie gdy włączamy się z przejścia dla pieszych i właśnie tym podobne rzeczy oraz na sam koniec rozmawiamy o zjawisku które nazwaliśmy spiralą nienawiści takiej wojnie, która toczy się pomiędzy rowerzystami i kierowcami także bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka a już za dwa tygodnie ukaże się podcast, w którym rozmawiam z rodziną, która pojechała na wyprawę rowerową e, z dwójką małych dzieci. Jeździli na rowerach 7 miesięcy. Także zapraszam cię do wysłuchania tego odcinka, a my słyszymy się już za dwa tygodnie. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. E Proszę mi powiedzieć, za jakie wykroczenia rowerzyści najczęściej otrzymują mandaty? No tutaj pokutują przede wszystkim na pierwszym miejscu takie wykroczenia jak jazda bez oświetlenia wymaganego w czasie od zmierzchu do świtu. Drugim takim nagminnym wykroczeniem to jest jazda pochodniku i przejeżdżanie wzdłuż po przejściu dla pieszych. To są te trzy takie podstawowe elementy, które powodują, że rowerzyści czasami pozbywają się pewnej kwoty ze swojej kieszeni. Rozumiem, a proszę mi powiedzieć, w jaki sposób policjant ustala, kiedy jest zmierzch, a kiedy świt? Nie ma tutaj jasnej definicji, kiedy następuje zmierzch, a kiedy następuje świt tutaj opieramy się o po prostu obserwacji w momencie kiedy zapada już zmierzch i widoczność już nie jest taka jak w dzień, czyli po zachodzie Słońca i przed wschodem Słońca. Jeżeli chodzi o taki właśnie astronomiczny wyznacznik zmierzchu i świtu, to jest pół godziny przed wschodem Słońca i pół godziny po zachodzie Słońca. Wówczas mamy taki właśnie zmierzch i świt. I mniej więcej to się pokrywa z naszymi obserwacjami i z naszą reakcją na tego typu wykroczenia. Rozumiem, czyli jest to sprawa dość płynna, chodzi po prostu o to, żeby gdyś robi się ciemniej, żeby tego rowerzyste było widać. Dokładnie, żeby było bezpiecznie. W takim razie przejdźmy do kolejnego pytania, właśnie związanego m.in. z oświetleniem. Jakie jest e, wymagane przez prawo e, wyposażenie każdego roweru? Każdy rower powinien być wyposażony z przodu, co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej, z tyłu. Co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Po drugie, co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz sygnał dźwiękowy popularny dzwonek o nieprzeraźliwym tonie. Przy czym y, zmiana wprowadzona nie tak dawno dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy, czyli y, dotychczas było tak, że rower musiał być wyposażony w te światła bez względu na porę doby, natomiast obecnie te światła y, białe z przodu, czerwone z tyłu mogą być w warunkach dobrej widoczności, czyli w ciągu dnia zdemontowane. Można je mieć w kieszeni, można je mieć w domu, jeśli się nie przewiduje jazdy po zmierzchu. Ale tu chodzi tylko o lampki, które same z siebie świecą, a nie odbijają światło. Ależ tak? oczywiście tak, bo to światło z tyłu odblaskowe jest obowiązkowe dla każdego roweru i ono musi być inne niż trójkąt. Dodatkowym takim elementem, który został zmieniony, jeśli chodzi o oświetlenie, jest to, iż dotychczas przednie światełko roweru barwy białej nie mogło być migające. Po zmianie Przednie światełko może być migające, tylne już od pewnego czasu również mogło być migające, a więc to jest ten element, który poprawia widoczność rowerzysty i zwraca uwagę kierujących, że coś przed nim albo za nim się odbywa. Rzeczywiście dzięki temu dużo łatwiej odróżnić rower od motora czy, czy samochodu, który ma powiedzmy jeden niesprawny reflektor, jeżeli on miga. Więc uważam, że jest to bardzo dobra rzecz. Natomiast proszę mi powiedzieć, na jakiej wysokości powinny być zamontowane światła oraz odblaski? Czy jest jakiś taki mm, przepis, który mówi, że, że musi to być na przykład 80 cm? Tak, są przepisy i to również warunki techniczne określają wysokość oświetlenia przedniego i tylnego na rowerze nie może być niższa niż 25 cm, a jednocześnie nie wyższa niż 150 cm. Wszystko, co mieści się w tym przedziale jest dozwolone. Czyli rowerzysta, który jedzie w lampce typu czołówka, dalej łamie prawo, ponieważ nie jest, ona nie jest zamontowana bezpośrednio na pojeździe, tak? O ile ta wysokość przekracza 150 cm, to tak... Yy z tych warunków technicznych wynika. Natomiast tutaj należy się wykazać również rozsądkiem i logiką, bo ważny jest sam element, żeby to światło było i żeby ono było używane przede wszystkim. W związku z tym, jeżeli ktoś używa lampy typu założonej na czoło, no to w tym momencie nie stosuje się do przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, natomiast no, raczej nie spotkamy policjanta, który zarzuciłby niestosowanie się do przepisów prawa i z tego tytułu rozliczył kierującego. Rozumiem, a proszę mi powiedzieć, czy w warunkach technicznych również, również jest zapisane, jak, jaka jest minimalna bądź maksymalna ilość światła dawanego przez takie lampki rowerowe? No Nie spotkałem się, mówiąc szczerze, z takim zapisem, chociaż trudno mi tutaj w tym momencie to sprawdzić, natomiast ważne jest, że może być ich dowolna ilość, zarówno z przodu, jak i z tyłu, ponieważ ustawodawca określił, że co najmniej jedno z przodu i z tyłu, w związku z tym, skoro jest to określenie co najmniej, wynika z tego wprost, że może ich być więcej. Może być również dowolna liczba odblasków na kołach obecnie, która do tej pory jakoś nie była określona. W tej chwili odblaski możemy mieć na każdym elemencie roweru. A jak powinna być oświetlona przyczepka? Dokładnie w taki sam sposób jak rower, że jeżeli rowerzysta jedzie właśnie z taką przyczepką, to, to tylne światło powinno być zamontowane na przyczepce. Z warunków technicznych wynika jasno, że w przypadku roweru i wózka rowerowego to oświetlenie, tak jak mówiłem wcześniej, ma być umieszczone nie wyżej niż 1500 mm, czyli 150 m i 25 cm od powierzchni jezdni. Jasno tu z tego wynika, że zarówno rower, jak i wózek rowerowy powinny posiadać takie oświetlenie. Porozmawiajmy teraz o najmniej przyjemnej części jazdy rowerem, czyli o wypadkach. Proszę mi powiedzieć... Um... Ile wypadków w 2014 roku spowodowali rowerzyści? I nie chodzi mi tutaj o wypadki, w których byli oni uczestnikami, tylko sprawcami takiego zdarzenia. Może faktycznie zacznę od tego, że w 2014 roku na terenie powiatu tarnowskiego odnotowaliśmy 203 wypadki drogowe. Natomiast wśród tych 203 wypadków kierujący rowerami byli sprawcami 10 wypadków. No więc łatwo policzyć, że praktycznie co 20 wypadek powodował kierujący rowerem. Aczkolwiek no, warto tutaj dodać, że częściej kierujący rowerami są jednak osobami poszkodowanymi w wypadkach niż ich sprawcami. I rozumiem te 203 zdarzenia drogowe, to były wszystkie z udziałem rowerzystów ogólnie i z nich? Nie, ja powiedziałem, że 203 wypadki drogowe ogółem na terenie powiatu tarnowskiego się wydarzyły, to mhm. łącznie ze wszystkimi pojazdami w różnych konfiguracjach pojazdów, natomiast z tych 203 wypadków 10 spowodowali kierujący rowerami, czyli co 20 wypadek spowodował kierujący rowerem. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, jakie były powody takich zdarzeń? W pierwszej kolejności jest to nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Odnotowaliśmy tutaj trzy wypadki i osiem kolizji. I co się kryje dokładnie pod nieustąpieniem pierwszeństwa? Nieudzie nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu to jest właśnie wjazd w momencie, kiedy nie posiadamy pierwszeństwa przejazdu w danej sytuacji w danym... Ale tu chodzi o samochody czy o pieszych? Nie, tutaj mówimy, tutaj mówimy o tych 10 wypadkach, gdzie kierujący byli sprawcami, czyli trzy wypadki nastąpiły skutek nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi. Dwa wypadki spowodowane były nieprawidłowym przejeżdżaniem przejść dla pieszych oraz dwa wypadki nieprawidłowym wyprzedzaniem, co może brzmieć dziwnie w przypadku rowerzysty, ale istotnie tak było, ponieważ wyprzedzanie pojazdu również następuje przez rowerzystów. To w takim razie pociągnę temat. Może zaczniemy od pierwszego. Kiedy kierujący rowerem ma pierwszeństwo? Jeśli mowa o pierwszeństwie rowerzysty na drodze, to mamy tutaj jasno określone w artykule 27 prawa o ruchu drogowym obowiązki kierującego pojazdem wobec rowerzysty i stąd wynika tutaj pierwszeństwo kierującego rowerem przed pojazdem. Między innymi kierujący rowerem ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerzystów. Oczywiście nie może tego wykonywać w sposób, który będzie zagrażał przede wszystkim jemu samemu oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną. Jest zobowiązany wówczas ten kierujący pojazdem ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost. I kierujący rowerem ma również swoje miejsce przede wszystkim na drodze dla rowerów. I tam na drodze dla rowerów ma pierwszeństwo przed pieszymi, którzy mogą się tam w pewnych sytuacjach pojawiać. To mam pytanie nawiązujące do, do pierwszeństwa. Proszę mi powiedzieć, jeżeli z drogi rowerowej włączamy się do ruchu ulicznego na jezdnię i zjeżdżamy z przejazdu na rower, dla rowerów, prawda? to można to zrobić, jeżeli nie jadą samochody nawet na czerwonym świetle na przejściu, czy możemy to robić tylko i wyłącznie na świetle zielonym? No przede wszystkim tutaj należy rozgraniczyć, co to jest włączanie się do ruchu. Włączanie się do ruchu jest to rozpoczynienie jazdy po postoju, nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu, bądź też właśnie zjeździe na jezdnię schodnika, z, z pobocza, z drogi dla rowerów, ale w miejscach, gdzie nie ma przejazdu dla rowerzystów. Jeżeli zjeżdżamy z drogi dla rowerów w miejscu, gdzie ten przejazd się znajduje, to my cały czas jesteśmy w ruchu. I zgodnie z przepisami na takim przejeździe rowerzysta ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami. Rozumiem. Pytam dlatego, że często jest taka sytuacja, gdzie po drugiej stronie przejścia dla pieszych jest znak na przykład właśnie koniec drogi dla rowerów. I czasem jest przejście dla pieszych zrobione normalnie, a czasem jest jeszcze z przejazdem, tylko że zaraz za, za tym przejściem jest już koniec drogi dla rowerów. No tutaj to jest dosyć dziwna sytuacja, jeżeli występują takie sytuacje ze względu na to, że no, sytuacje, że kończy się droga dla rowerów, nie ma przejazdu, a po drugiej stronie zaczyna się droga dla rowerów są dużo częstsze niż takie sytuacje, jak Pan mówi, że jest przejazd wyznaczony i następnie kończy się droga dla rowerów, bo wówczas to chyba jest nieprawidłowe rozwiązanie i przede wszystkim nieprawidłowa organizacja ruchu i warto by takie sytuacje sprawdzić. I co można zrobić, kiedy widzimy w swoim mieście taką sytuację? No można poinformować właściwe służby, no, najprędzej policję, my jako instytucja, która zajmuje się bezpieczeństwem przekazujemy tą informację dalej do właściwego zarządcy drogi, a zarządca drogi taką sytuację musi rozwiązać zgodnie z przepisami prawa i przede wszystkim zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Czyli jako mieszkańcy możemy zdecydowanie coś z tym zrobić, żeby było lepiej? No Oczywiście, bo, bo nie wszystkie sytuacje są dostrzegane przez osoby, które są w instytucji, siedzą za biurkiem wypełniając swoją rolę, natomiast no, na ulicach zdecydowanie to użytkownicy mają możliwość obserwacji tych właśnie nieprawidłowych znaków, czy też sygnałów, czy też innych elementów, o których powinniśmy zgłosić, żeby mogło, można było je poprawić właśnie. Dobrze, to kiedy rowerzysta nie ma pierwszeństwa, tak zdecydowanie nie ma pierwszeństwa? No, rowerzysta na pewno nie ma pierwszeństwa w momencie, kiedy zjeżdża schodnika na jezdnię, a nie ma tam przejazdu dla rowerzystów, ponieważ jest to wówczas włączanie się do ruchu, a włączanie do ruchu związane jest z tym, że kierujący jest zobowiązany ustąpić przejazdu wszystkim znajdującym się na tej drodze. Natomiast no właśnie to są takie częste sytuacje, że kierujący rowerem wykorzystując możliwość legalną bądź nielegalną jazdy po chodniku, zupełnie nie zwracając uwagi wjeżdża na jezdnie. To jest zgodnie z przepisami manewr włączania się do ruchu i nieumiejętne jego wykonanie może narazić na szkodę Rowerzystę, ale może również rodzić odpowiedzialność finansową w postaci mandatu karnego za niestosowanie się do przepisów. Dobrze i tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, która mi przeszła przez myśl. Rowerzysta też nie ma pierwszeństwa na chodniku, jeżeli jedzie po nim, ale to, że tak powiem, do warunków przejdziemy pewnie za chwilkę i nie wolno też dzwonić na rowerzystów, prawda? Przepraszam na pieszych, jeżeli jedziemy po chodniku, bo są trudne warunki. No tutaj przede wszystkim oczywiście, że, że jazda po chodniku, który jest dla pieszych, a nie dla rowerzystów, tutaj nie rodzi żadnych praw dla rowerzystów i jest to niezgodne z przepisami, chyba, że poruszamy się po drodze dla pieszych i rowerzystów. Jeżeli poruszamy się po drodze dla pieszych i rowerzystów, Wówczas na takiej drodze ma pierwszeństwo pieszy przed rowerzystą i rowerzysta powinien uważać na pieszych, chyba, że jest to wydzielone odpowiednimi, odpowiednimi znakami drogowymi, to znaczy symbolem pieszych i roweru przedzielone pionową strzałką. I te dwa znaki, jak z naszych obserwacji wynika, rodzą często niejasność ze względu na to, iż niektórzy nie wiedzą, co oznaczają. Kreska pozioma pieszy, pieszego i rowerzysty na jednym znaku oznacza, że cała powierzchnia tej drogi jest przeznaczona i dla pieszych, i dla rowerzystów. Jest to tak zwany ciąg pieszo-rowerowy i tam kierujący rowerem ma obowiązek uważać na pieszych, ustępować im miejsca i zachować szczególną ostrożność. Natomiast symbol znaku na niebieskim tle przedzielona rower i pieszy pionowo oznacza, że ta część pieszo-rowerowa jest podzielona. Z jednej strony jest ruch pieszych, z drugiej strony jest ruch rowerów. Z tym, że zarówno piesi jak i rowerzyści niekoniecznie do tego stosują, stosują. Z tego co yy, widać, to jakoś tutaj mamy nie bardzo... Po prostu się jeszcze nie przyzwyczailiśmy do tego wszystkiego, podejrzewam. Myślę, że to brak brak właśnie znajomości i takiej możliwości zastosowania tego znaku. Drogi dla pieszych i drogi dla rowerów. Kolejnym powodem wypadków, o których Pan wspomniał jest yy, nieprawidłowe wyprzedzanie. Proszę, proszę powiedzieć szerzej, w jaki sposób rowerzysta może wyprzedzać? Rowerzysta jest przede wszystkim tak jak każdy inny użytkownikiem drogi i kieruje pojazdem określonym w ustawie prawo o ruchu drogowym, jako pojazd. W związku z tym na ogólnych zasadach wyprzedzania przyjętych przez prawo o ruchu drogowym... Oczywiście wyprzedzanie następuje poprzez przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku, a więc jasna sprawa, że ten uczestnik ruchu musi się poruszać wolniej niż rowerzysta, aczkolwiek chciałem tu zwrócić uwagę na ten aspekt, który do niedawna jeszcze nie obowiązywał, a który od 2012 roku został wprowadzony do przepisów, mianowicie możliwość wyprzedzania innych niż rower wolno jadących pojazdów z prawej strony. I to zrodziło pewien konflikt pomiędzy kierującymi samochodami a rowerzystami, ponieważ rowerzysta obecnie legalnie może poruszać się obok pojazdów z prawej strony, jadąc w tym samym kierunku co pojazdy, w momencie kiedy następuje spiętrzenie ruchu i te pojazdy poruszają się wolno. Rowerzysta jest zdecydowanie sprawniejszy w tym korku. Aczkolwiek właśnie budzi to pewnego rodzaju irytację ze strony kierowców, ponieważ oni stoją, a rowerzysta jedzie. No ale dopóki tego, do tego się nie przyzwyczaimy i po prostu nie przyjmiemy tego, że tak może być i, i właśnie na tym polega rzecz szybkości przejazdu rowerzysty przez miasto, to dopóty będą takie konflikty między rowerzystami a kierowcami. Zdarzyło się już takie sytuacje, że w niektórych sytuacjach pasażer wręcz próbował drzwi otwierać, żeby zablokować tego rowerzystę, który zgodnie z przepisami próbował z prawej strony wyprzedzić pojazd jadący wolno w korku. A pasażer mógł wybrać rower? Pasażer mógł wybrać rower, aczkolwiek no takie zachowanie rodzi odpowiedzialność z kolei z artykułu 86, to jest powodowanie zagrożenia bezpieczeństwa. Proszę mi powiedzieć, a jeżeli jedziemy rowerem i po prostu samochody stoją w korku? wyprzedzamy je z prawej strony, natomiast powiedzmy jest jeden pojazd, który jest dosunięty do prawego krawężnika tak bardzo, że nie jesteśmy w stanie przejechać, a te samochody naprawdę stoją. Czy możemy wtedy ominąć pojazd z lewej strony? No Tu jest kwestia takiego lawirowania między pojazdami. I skoro jest dopuszczone wyprzedzanie z prawej strony, to tym bardziej dopuszczone jest wyprzedzanie z lewej strony. Takie zachowanie, jak Pan mówił, że kierujący podjeżdża blisko do krawężnika, no, albo związane jest z nieznajomością przepisów, albo właśnie z tym, co powiedziałem wcześniej, z pewną irytacją, że rowerzyści mogą się poruszać szybciej niż, niż pojazdy. Oczywiście to jest kultura, pewna kultura jazdy, która no musi, musi troszeczkę czasu upłynąć, żeby ona weszła w krew i w nawyki niektórym kierującym. Bo tutaj nie mówimy o wszystkich kierowcach, bo większość, większość kierujących rowerami jest również kierowcami, posiada prawo jazdy i porusza się samochodami. W związku z tym taka samoedukacja samo następuje. Te zachowania są przenoszone później. Rowerzystów, zachowania rowerzystów są przenoszone później na zachowania tych samych rowerzystów, ale jako kierowców w pojazdach i, i pewne obserwacje no, mogą prowadzić do dobrych rzeczy. Także y, odpowiadając wprost na pytanie, jeżeli pojazd stoi blisko prawej krawędzi jezdni i nie mamy miejsca na jego ominięcie, to albo stoimy, albo. Przejeżdżamy z jego lewej strony. O ile mamy miejsce, przy czym no, też chciałbym zwrócić na to uwagę, że takie właśnie lawirowanie między pojazdami raz z lewa, raz z prawej strony właśnie też budzi pewną irytację kierowców. I jest nieco niebezpieczne przy okazji. No bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dlatego rowerzysty. nawet jeżeli mamy podwójną ciągłą linię, a zmieścimy się pomiędzy tą linią a pojazdem, to możemy przejechać, tak? No zdecydowanie tak, linia podwójna ciągła jest po to, aby nie przejeżdżać za nią, ponieważ rower jest pojazdem również dotyczy to rowerzystów, ale jeżeli mieścimy się na tym pasie i nie przejeżdżamy poza linię, to jest to jak najbardziej dozwolone. I tu chciałbym podkreślić również fakt, że o ile wyprzedzając rowerzystę musimy zachować odstęp co najmniej jednego metra, o tyle rowerzysta wyprzedzając pojazd już nie ma takiego warunku, że musi ten odstęp jednego metra od innego pojazdu zachować. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo rowerzysty. I właśnie ukradł mi Pan następne pytanie, bo miałem pytać, jaka jest przepisowa odległość przy wyprzedzaniu rowerzysty. Ale oczywiście, jeżeli mówimy tu już o przepisowych odległościach, nikt tego nie zmierzy w sposób idealny, bo nikt nie ma miarki w oczach, natomiast to jest ta odległość, która powinna zapewnić bezpieczeństwo. I tutaj również uprzedzając pana pytanie, jak policjant określa tego typu zachowania, od razu odpowiadam, że według doświadczenia i według tego, co zobaczy przed sobą. Po prostu widać, jak ktoś kogoś wyprzedza na grubość lakieru i tyle. No dokładnie tak. Kiedy nie musimy jechać po ścieżce rowerowej? No i tu zbliżamy się do kolejnego artykułu, który określa jasno, co kierujący rowerem musi. Do czego nie musi się stosować, to jest artykuł 33 prawa o ruchu drogowym, gdzie jest powiedziane wprost, że kierujący rowerem jest obowiązany w pierwszej kolejności korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli one są wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszych. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Natomiast z przepisów ogólnych wynika, że pojazdy inne niż silnikowe, jeżeli poruszają się po drodze, w pierwszej kolejności powinny poruszać się poboczem i dotyczy to również rowerzystów. A więc jeżeli nie ma drogi dla rowerów, to pobocze, jeżeli nie ma pobocza, to możemy poruszać się wówczas po jezdni. Kiedy można poruszać się po chodniku, prawda? Bo są takie sytuacje, zresztą nawet w dniu dzisiejszym. Mamy sygnały od pieszych, że no, czują się zagrożeni na chodnikach, ponieważ szybko mknące rowery przeszkadzają im w bezpiecznym poruszaniu się. Natomiast chodnik jest takim miejscem, gdzie rowerzysta powinien pojawiać się wyjątkowo i w ściśle określonych przypadkach. Te trzy przypadki to jest po pierwsze, jeżeli opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, Wówczas może korzystać legalnie z chodnika. Drugi przypadek, jeżeli szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km na godzinę, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, czyli jednym słowem... Yy, Mówiąc, jeżeli prędkość jest większa niż 50, szeroki, szerokość chodnika ma 2 metry, to rowerzysta jak najbardziej może poruszać się wówczas tym chodnikiem. I trzeci przypadek, już tutaj bez względu na to, jaka jest szerokość chodnika, dotyczy warunków pogodowych. Jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni, czyli śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoleć, mgła, mogą również poruszać się po chodniku, tylko że... W tych wszystkich przypadkach muszą zachować szczególną ostrożność, jechać powoli i ustępować miejsca pieszym. Chciałem tylko przypomnieć, że wszystkie rzeczy, o których tutaj mówimy, możesz znaleźć pod adresem namyślnikrower.com kośnik 010, jak dziesiąty odcinek podcastu. Więc załóżmy, że jedziemy rowerem po ścieżce dla rowerów, i pojazd e, skręca, zajeżdżając nam drogę, dochodzi do zdarzenia drogowego. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się rowerzysta? No, przede wszystkim, rowerzysta, jako uczestnik ruchu, również pewne aspekty powinien przewidywać i dbać o swoje bezpieczeństwo. Również kosztem tego, że zrezygnuje ze swojego pierwszeństwa, bo w tej sytuacji, o której pan powiedział, rowerzysta ma pierwszeństwo, no ale y, zawsze podkreślam, lepiej mieć rację, czy być całym i zdrowym. W związku z tym, tu musi się rowerzysta wykazywać zdrowym rozsądkiem, y, natomiast kierujący, tak jak już było wcześniej powiedziane, skręcając drogę poprzeczną, musi udzielić, ma obowiązek udzielić y, pierwszeństwa rowerzyście, który porusza się y, wzdłuż tej drogi, którą opuszcza kierujący. Oczywiście no, tutaj kierujący naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie, to jest nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście, No, ale rowerzysta tutaj jest najczęściej stroną poszkodowaną i to w związku z tym, że jest niechroniony niczym, to on najbardziej cierpi w takim zdarzeniu. Sam miałem właśnie taką sytuację i niestety nie udało mi się uniknąć kolizji, ze względu na to, że to działo się zbyt szybko już. Zacząłem hamować, ale niestety z autem się już spotkałem. Natomiast proszę powiedzieć, kiedy można wezwać policję, kiedy trzeba wręcz nawet wezwać policję, a kiedy wezwać karetkę? Jak taką sprawę można załatwić? No Przede wszystkim uczestnicząc w zdarzeniu drogowym po pierwsze mamy możliwość Załatwić są sprawy we własnym zakresie, jeżeli nie doznaliśmy obrażeń ciała, żadnych, czyli spisując sobie oświadczenia, nie ma obowiązku zzywania policji do każdego zdarzenia drogowego, to o tym, czy ma się pojawić policja, czy też nie, decydują uczestnicy. Jeżeli jeden i drugi wyrażają wolę porozumienia, nie ma obowiązku wzywania policji. Natomiast policja wskazane jest wezwać w przypadkach takich, kiedy dochodzi do uszkodzenia ciała jednego z uczestników, kiedy jeden z uczestników opuszcza miejsce zdarzenia, czyli odjeżdża i nie mamy, nie mamy wiedzy co do, co do jego danych personalnych. Po trzecie, jeżeli mamy wątpliwości co do zachowania jednej z osób uczestniczących w zdarzeniu, a dokładnie co do jej stanu czyźwości. Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że może znajdować się w stanie nieczyjwości, jesteśmy zobowiązani albo Powiem wręcz zobligowani do powiadomienia policji, gdyż może się okazać, że mamy do czynienia z przestępstwem kierowania w stanie nieczeźwości. W związku z tym, reasumując, nie musimy wzywać policji, natomiast w każdej sytuacji w każdym przypadku możemy. Jak jesteśmy przy kierowaniu pod wpływem alkoholu, Proszę powiedzieć, jakie są dopuszczalne wartości alkoholu we krwi dla kierujących pojazdami, bo w polskim prawie rowerzyści i kierowcy pojazdów, ich obowiązuje dokładnie ta sama wartość, prawda? Tak, kierujących obowiązuje dokładnie ta sama dopuszczalna wartość stężenia alkoholu we krwi i wynosi ona do 0,2 promila. Albo do jednej dziesiątej miligrama. Mówiąc o miligramach i promilach wynika stąd, że urządzenia, które badają stan trzeźwości i badają wydychane powietrze wyskalowane są w miligramach na decymetr sześcienny, czyli prosto mówiąc w miligramach na litr. Natomiast badanie krwi odbywa się w taki sposób, że wylicza zawartość promili i stąd te dwa różne określenia, ale to jest przeliczalne i można w prosty i łatwy sposób to przeliczyć. Dopuszczalna dawka do dwóch promila. Mamy do czynienia z dwoma stanami. Stan po użyciu alkoholu i stan nieczeźwości. Stan po użyciu alkoholu zachodzi wówczas, jeżeli u kierującego to stężenie alkoholu zawiera się w przedziale od 0,2 do 0,5 promila. Wszystko, co jest powyżej, to jest stanem nietrzeźwości. I proszę, proszę powiedzieć, jakie konsekwencje dotyczą kierującego pojazdem kierującego rowerem po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości? Do niedawna kierujący rowerem był traktowany tak samo jak kierujący pojazdem silnikowym. Od 2013 roku uległo to zmianie i kierujący rowerem, zarówno kierując w stanie po użyciu alkoholu, jak i w stanie nietrzeźwości, popełnia jedynie wykroczenie. Mówię jedynie, gdyż Uprzednio wiązało się to z tym, że kierujący mógł nawet otrzymać karę więzienia za kierowanie pojazdem typu rower w stanie nieczyźwości. Natomiast obecnie naraża się na grzywne. I rozumiem, że nie dostaje się jakichś ciężkich robót później od sądu, prawda? W takich wypadkach... Nie, jest tu określone nawet w ten sposób, że takiego kierującego można ukarać mandatem, chociaż nie stosujemy tego przepisu ze względu na to, iż sąd ma możliwość orzec zakaz kierowania pojazdami typu rower i dlatego kierujemy wnioski do sądu. W wielu przypadkach sąd orzeka zakaz kierowania pojazdami rowerowymi, a co się z tym wiąże? Jeżeli zdarzy się wówczas zatrzymać takie, taką osobę kierującą rowerem, która ma orzeczony zakaz kierowania pojazdami, no to już wtedy mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa, niestosowania się do wyroku sądu. Czy sądzi pan, że wymienione wcześniej promile i miligramy są zbyt Niskie, czy zbyt wysokie, jeżeli chodzi o rowerzystów? Każde kierowanie po użyciu, czyli spożyciu alkoholu wiąże się z pewną ograniczoną sprawnością psychomortoryczną i u każdego ona jest inna. Dla jednego będzie to niezauważalne, jeśli będzie miał pięćdziesiątych promila, a u innego już dwiedziesiąte spowodują pewne zaburzenia i Myślę, że te dwie dziesiąte to jest taka rozsądna dawka, której nie należy podwyższać, którą należy utrzymać i egzekwować. Rozumiem. Um, proszę mi powiedzieć w takim razie, w jakich okolicznościach rowerzyści mogą jechać obok siebie? I... Od razu pewnie będzie dodatkowe pytanie, jak ten zapis interpretować. Jest taki zapis w tym artykule o ruchu rowerów, który mówi o tym, że dopuszcza się wyjątkowo jazdę pojezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. I tutaj również jest taka Interpretacja, no, można powiedzieć, w zależności od okoliczności, ponieważ na ulicach miasta jazda jeden obok drugiego będzie utrudniała ruch, natomiast jazda poza obszarem miejskim na drodze gminnej, gdzie ruch pojazdów jest znacznie mniejszy, tego utrudnienia nie będzie powodowała. W związku z tym tutaj jest również takie zdroworozsądkowe podejście, i również my jako policjanci, patrząc na, na ten element, również to odnosimy do tego, co dzieje się w danym miejscu i czasie. I proszę zauważyć, że tutaj jest mowa o jazdy, o jeździe jeden obok drugiego pojezdni. Czyli jeżeli ma, i poruszamy się poboczem, a jest ono i mamy taki obowiązek poruszać się jako kierujący rowerami, po poboczu możemy jeden obok drugiego zgodnie z przepisami jeździć. Chodzi o to, żeby nie poruszać się pojezdni jeden obok drugiego. E, dobrze, ale tutaj też chodzi o stan tego pobocza, prawda? Wtedy tylko i wyłącznie, kiedy ono się nadaje do poruszania się rowerem, prawda? No zdecydowanie to, to jest y, oczywiste, że w momencie, kiedy nie nadaje się ono do jazdy, nie poruszamy się po, y, po poboczu, podobnie jak i pieszy, ma również obowiązek poruszania się po poboczu, jeżeli nie ma chodnika, chyba że nie nadaje się ono do chodzenia i podobnie jest, a może tak samo z kierującymi rowerami. Jeżeli nie nadaje się do jazdy, to nie można z niego korzystać w sposób właściwy. A gdy jedziemy w grupie, ile osób może jechać jeden za drugim koło siebie? Tutaj już wchodzimy... W kolumny pojazdów i tutaj maksymalnie w jednej kolumnie może jechać 15 rowerzystów i muszą oni zachować właściwy odstęp między kolumnami. I tutaj już obok siebie jechać ewidentnie nie mogą. I tutaj już nie mogą jechać obok siebie, co więcej muszą, jeżeli tych kolumn jest więcej, muszą zachować odstęp między kolumnami wynoszący co najmniej 200 metrów. Czy są przepisy, które jednoznacznie mówią, że nie możemy jeżdżąc na rowerze słuchać muzyki na słuchawkach? Nie, nie ma takich przepisów podobnie jak nie ma przepisów, które zabraniają kierującemu, czy też kierowcy pojazdu słuchać muzyki. Takich przepisów nie ma, natomiast słuchanie muzyki wiąże się również z pewną, z pewnym rozproszeniem uwagi która jest potrzebna przy kierowaniu zarówno samochodem osobowym, jak i rowerem. Rowerzysta dodatkowo naraża się na to właśnie, że nie będąc chronionym, pozbawia się możliwości słuchowej interpretacji tego, co dzieje się dookoła. A to niejednokrotnie od tego zależy jego bezpieczeństwo, bo chociażby dzwonek przy rowerze innego rowerzysty może być niesłyszalny, czy też klakson pojazdu, czy też zupełnie inne odgłosy dobiegające z drogi, po której się porusza. Rozumiem. Natomiast przez telefon rozmawiać nie można zdecydowanie, o ile nie jest to zestaw Słuchawkowy I dotyczy to faktycznie wszystkich kierujących pojazdami, a kierujący rowerem podlega pod ten sam przepis i to jest takie wykroczenie, za które naraża się na... Poniesienie konsekwencji w postaci 200 zł mandatu. To nie jest mała kwota. Co prawda kierujący rowerem nie otrzymuje punktów karnych z tego tytułu, no ale mimo wszystko 200 zł to jest spora, spory wydatek dla rowerzysty. jest szansa za to kupić spokojnie słuchawki. Natomiast to samo tyczy się, rozumiem, nawet sprawdzania godziny, siedzenia w internecie i pisania SMS-ów, prawda? To chodzi o sam fakt używania... Tak, chodzi o sam fakt korzystania z telefonu w czasie jazdy przez kierującego. Czyli to może być trzymanie w dłoni i drapanie się po głowie, może być zinterpretowane jako korzystanie, oczywiście dosłownie. Tutaj nie ma tejże definicji, że dzwonienia, czy też wysyłania SMS-ów, korzystania przez kierującego, w czasie jazdy rozumiem w takim wypadku jak już jesteśmy tutaj przy żonglowaniu rękami to zapytam o coś takiego rowerzysta powinien trzymać minimum jedną rękę na kierownicy prawda tak i proszę powiedzieć jaki jest mandat dla rowerzysty który jedzie bez trzymanki że tak to tutaj w większości Stawek dla, dla rowerzystów, które są określone w taryfikatorze, te stawki od 50 do 100 złotych się zawierają. Natomiast są pewne wykroczenia, za które na odpowiedzialność ponosi kierujący rowerem podobnie jak kierujący samochodem osobowym czy też innym pojazdem. Za spowodowanie zagrożenia rowerzysta może otrzymać mandat 500 złotych i nie będzie to nic dziwnego. Natomiast za przejazd przez przejście dla pieszych otrzymuje mandat karny w wysokości 100 złotych i tutaj jest no właśnie ta gradacja tych kar w zależności od stopnia zawinienia. I w większości mandat karny dla rowerzysty wynosi 50 złotych, czyli takie najpopularniejsze wykroczenia jak naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika to jest mandat karny w wysokości 50 zł, naruszenie przez kierującego rowerem zakazu jazdy pojezdni obok innego uczestnika ruchu, o tym o czym mówiliśmy wcześniej, to również jest 50 zł. O i tutaj mamy stypizowane właśnie to wykroczenie, o którym żeśmy mówili, naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach i to jest również 50 zł. czyli gro tych wykroczeń, tak jak mówię, zawiera się w, tych, w tym przedziale od 50 do 100 zł, natomiast są pewne wykroczenia, za które odpowiadają na zasadach ogólnych i one mogą być zdecydowanie większe. Rozumiem, a jazda na tym kole to jest powodowanie niebezpieczeństwa i za to może być nawet 500 zł. Mandatu, no, tak? w pewnych aspektach na pewno tak, bo czym innym jest jazda na jednym kole poza drogą publiczną, a czym innym na drodze publicznej. Na drodze publicznej powinniśmy unikać wszelkiego działania, które mogłoby, mogłoby, podkreślam, spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub narazić kogokolwiek na szkodę. No tutaj możemy sobie wyobrazić, że taka jazda na jednym kole kierującego rowerem, czy też kierującego motocyklem takie niebezpieczeństwo sprowadza i w pewnych okolicznościach będzie to traktowane jako spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa. Jakie są znaki drogowe, które szczególnie powinni znać rowerzyści? No tutaj musimy pamiętać o tym, że kierujący rowerem jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. W związku z tym to, z czym spotyka się na drodze, powinno być dla niego znane. Nie może być dla niego zaskoczeniem jakiś znak, który stoi przy drodze i rowerzysta stwierdzi, że to jest mało istotne i jego nie dotyczy. Oczywiście, że mamy tu do czynienia z różnymi prędkościami kierujących rowerem i, i znak ograniczenia prędkości do 50 na pewno nie będzie dotyczył rowerzysty, czy też znak ostry zakręt w prawo bezpośrednio nie dotyczy rowerzysty, ale może się spodziewać, że taki zakręt spotka na swojej dalszej drodze. Natomiast bezwzględnie znaki typu ustąp pierwszeństwa, droga z pierwszeństwem, no praktycznie Wszystkie znaki, które obowiązują kierujących pojazdami, no nie wyobrażam sobie, żeby rowerzysta poruszał się sprawnie i, i zgodnie z przepisami, nie znając znaków. Dobrze, proszę w takim razie mi powiedzieć, co ma zrobić rowerzysta, jeżeli jedzie drogą dla rowerów i pomiędzy jednym odcinkiem drogi a drugim, tak jak Pan wcześniej wspominał, nie ma narysowanego przejazdu. Jeżeli tak jest, jest, to przejście bez sygnalizacji załóżmy. Y, czyli mamy do czynienia, rozumiem, z taką sytuacją, że jedziemy po drodze dla rowerów, y, mamy albo nie mamy znak koniec drogi dla rowerów i chcemy przedostać się na drugą stronę. No właśnie nie mamy znaku. Nie mamy znaku o, o końcu drogi tak. dla rowerów, natomiast nie ma wyznaczonego przejazdu dla rowerzystów. Tak jest. No to wówczas jesteśmy traktowani jako osoby włączające się do ruchu. Możemy przejechać na drugą stronę, o ile nie ma przejścia dla pieszych przy zachowaniu szczególnej ostrożności, bo manewr włączania się do ruchu wymaga zachowania tej szczególnej ostrożności. Tutaj zapewne zaraz mi Pan zada pytanie, a, a co z linią podwójną ciągą, która znajduje się w osi drogi i czy to będzie traktowane jako naruszenie przepisu o nienajeżdżaniu i nieprzekraczaniu tej linii? Zgadł Pan. Y Tutaj również należy wykazać daleko idący zdrowy rozsądek, ze względu na to, że jeżeli rowerzysta przedostaje się z jednej strony na drugą yy, przez jezdnię, to pod warunkiem właśnie spełnienia tych wymagań, zachowania szczególnej ostrożności, na pewno żaden policjant nie zarzuci kierowcy, że przejechał przez podwójną linię ciągłą w miejscu, gdzie ona występuje. A jeżeli to przejście jest namalowane na jezdni? Jeżeli przejście dla pieszych jest namalowane na jezdni, to tak. wówczas rowerzysta y, powinien zgodnie z przepisami zsiąść z roweru i przeprowadzić ten rower przez to przejście dla pieszych i nic go z tego nie zwalnia. W takim razie, jeżeli na swojej drodze spotkałeś kiedyś coś takiego, to następnym razem zrób zdjęcie i zgłoś to na najbliższym komisariacie, a wszystkim dookoła będzie trochę łatwiej. Um. A jeżeli mamy sygnalizację świetlną na takim przejściu? To również nie upoważnia kierującego rowerem do przejeżdżania przez przejście dla pieszych. Bez względu na to, czy jest to z sygnalizacją świetną, czy bez sygnalizacji świetnej, Po przejściu dla pieszych ruch pojazdów jest zabroniony. Nawet jeżeli jest osobna sygnalizacja dla rowerzystów? Jeżeli jest osobna sygnalizacja dla rowerzystów, to na pewno mamy do czynienia również z przejazdem dla rowerzystów. Są miejsca, gdzie nie ma. A właśnie. jeżeli czegoś takiego nie ma, to znaczy, że brakuje tam oznakowania poziomego, które należałoby uzupełnić niezwłocznie. Jeżeli są takie miejsca, to, to czekamy na sygnały i będziemy próbować te miejsca poprawiać. Jak według Pana zmienia się infrastruktura w miastach w ostatnich latach? W miastach wiele dobrego w ostatnich okresie się dokonało, jeśli chodzi zwłaszcza właśnie o ruch rowerów. Wiele dróg rowerowych powstało może ciągów pieszo-rowerowych, może w ten sposób. Natomiast no Pozostawiają jeszcze wiele do życzenia, być może nie są one doskonałe, ale mimo wszystko w tym temacie zauważalny krok do przodu. Ku temu, aby ten rower mógł swobodnie po tym mieście się poruszać i przede wszystkim w sposób bezpieczny. No właśnie, rower sam się nie porusza, więc czy według Pana e Głowy rowerzystów również nadążają za tym wszystkim, co dobre? No przede wszystkim tutaj można by powiedzieć, że łatwość dostępu do roweru sprawia, że poruszają się nimi osoby nieznające przepisów niestety i co więcej nie interesujące się tymi przepisami, które uważają, że siadając za kierownicą roweru, pozostają w swoim niemaniu pieszym, tyle tylko, że na dwóch kółkach. I stąd właśnie te częste skargi pieszych, że są rozjeżdżani przez rowery, bo tak jak kierowcy pojazdów silnikowych narzekają na rowerzystów, tak z kolei piesi narzekają na rowerzystów, którzy poruszają się po chodniku. Rowerzyści z kolei narzekają na kierowców samochodów osobowych. I tutaj mamy takie, taki wzajemny punkt niezgody i nieporozumienia. Spirale nienawiści dosłownie. A spirale nienawiści, dlaczego? Bo takie odczucie jest, że rowerzyści łamią przepisy, nie liczą się z innymi, stanowią zagrożenie, w dodatku swobodnie sobie interpretując przepisy, lawirując między pojazdami, wybierają tą drogę, która jest dla nich najbardziej optymalna i nie liczą się właśnie z tym innym uczestnikiem ruchu drogowego, który też ma swoje prawa. Czyli chodzi o takie swoiste mniemanie, że ja jeszcze rowerem, więc muszę wszędzie być jak najszybciej i mnie nic nie obowiązuje. Rower, owszem, jest tym środkiem transportu, który faktycznie umożliwia szybsze przemieszczanie się w miastach i tak do, powinno być i do tego powinniśmy dążyć i zachęcać do przesiadania się na rowery. Natomiast no, jazda rowerem Wymaga tych właśnie umiejętności i przestrzegania tych podstawowych zasad, aby nie narażać siebie i kogokolwiek innego na szkodę. A czy mm, dzisiejszy program nauczania w szkołach nadąża w kształceniu młodych i świadomych rowerzystów? Myślę, że jest to właśnie obecnie uregulowane w bardzo dobry sposób, ze względu na to, że ten uczeń, który uczęszcza do szkoły podstawowej, nabywa pewne umiejętności, które są już w programie nauczania danej szkoły i założenie jest takie, że każdy uczeń po skończeniu dziesiątego roku życia powinien tą kartę rowerową uzyskać. Tym bardziej jest to ważne, że osoba, która tej karty rowerowej nie uzyska w szkole, to znaczy, że albo nie zna przepisów, albo nie chce ich znać. I teraz dochodzimy do wieku 18 lat i ustawodawca nie przewidział żadnych uprawnień do kierowania rowerem przez osobę, która ukończy 18 rok życia. I taka osoba przesiada się na rower, jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu, zupełnie nie znając zasad tego ruchu. Stąd też... To dążenie do tego, aby każde dziecko otrzymało w szkole, czy też uzyskało kartę rowerową jest jak najbardziej właściwym podejściem. I nie uważa Pan, że przydałyby się jakieś lekcje praktyczne, tak jak jest to powiedzmy na kursie prawa jazdy, żeby te dzieci mogły, że tak powiem wcześniej, przećwiczyć z kimś jeżdżenie na rowerze? No tutaj zdecydowanie to przećwiczenie, to przede wszystkim nauczenie nawyków pewnych musi odbywać się nie w normalnym ruchu drogowym, a na miasteczkach komunikacyjnych, których naprawdę mamy sporo i nie tylko w naszym mieście, ale w ogóle w Polsce bardzo mocno Dążyło się do tego, aby takie miasteczka powstawały. Są również takie miasteczka mobilne, między innymi Tarnowski Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego takie miasteczko mobilne posiada. Z tego co wiem, bardzo chętnie wypożycza je osobom i instytucjom, które są zainteresowane. Zgadzam się, że nigdy to nie będzie tak jak w prawdziwym ruchu drogowym, ale obycie się ze znakami, przynajmniej ze skrzyżowaniem, z pewną sytuacją, najlepiej jeszcze jak kilku rowerzystów jeździ po takim miasteczku, wówczas można pewne obserwacje dokonać. Można oczywiście już po pewnym czasie doprowadzić do tego, żeby to dziecko poruszało się w tym ruchu drogowym pod opieką osoby dorosłej. Tutaj przecież nie jest zabronione właśnie jazda pod opieką osoby, nawet dziecka w wieku do lat 10 kierującej rowerem. I tutaj upatruję właśnie tego obycia się z ruchem i przejmowania tych doświadczeń osób starszych, które bezpośrednio w takim ruchu Nabywają. Czyli chodzi tutaj na przykład o jakąś wieczorną, sobotnią jazdę z rodzicem w tym mieście? Ym, na, przykład, na przykład o tak, taką wycieczkę, która odbywa się właśnie z rodzicami, bądź też pod opieką innej osoby dorosłej, ukierunkowanej na przykład na obserwację zachowania tego dziecka, jak ono się zachowuje. I proszę mi powiedzieć odnośnie tych miasteczek, czy są, są tam też miejsca, dzięki którym y, dzieci uczą się włączać do ruchu z ścieżki rowerowej? I tak dalej? Czy to jest raczej skierowane na poruszanie się pojezdni? Nie no, trudno tam akurat wymagać, żeby był taki aspekt włączania się do ruchu z drogi dla rowerów, skoro całość ma około 1,50 m szerokości, jeśli chodzi o dwa pasy ruchu na Aha. takich miasteczkach. W związku z tym na pewno tego typu włączenia się do ruchu nie przećwiczymy, ale możemy przećwiczyć Każde inne włączenie się do ruchu, czyli po zatrzymaniu bądź postoju, z terenu zielonego wjazd na, na, taki, na taką jezdnię. Także na pewno te miasteczka są przydatne. I one są dostępne dla zainteresowanych? Czy? Trudno mi powiedzieć, czy są dostępne dla zainteresowanych, natomiast na pewno znajdując się przy szkołach służą zarówno uczniom tym, tych szkół, jak i zapewne innym, którzy chcieliby z tego skorzystać. W takim razie wszystkich rodziców serdecznie zachęcamy do kształcenia dzieci również we własnym zakresie. Nie tylko poprzez zajęcia z tak zwanej techniki, ale właśnie też praktykowanie dobrych nawyków razem, ponieważ przykład rodzica jest dużo więcej wart niż mówienie Pani na lekcji. I oby to były dobre przykłady. Zdecydowanie. Serdecznie Panu dziękuję za rozmowę. I na sam koniec zadam ostatnie pytanie. Czego życzy Pan dzisiejszym słuchaczom? No, przede wszystkim, zawsze dotarcia do wyznaczonego celu. To tak jak pilotom, tyle lądowań, ile startów, tak zmotoryzowanym, zawsze dotarcia do obranego i wyznaczonego celu w sposób bezpieczny i nie narażający ani siebie, ani kogokolwiek innego na szkodę. A ja życzę Ci, żebyś zaglądnął do notatek do dzisiejszego odcinka pod adresem na ukośnik 010, jak dziesiąty odcinek podcastu, ponieważ te wszystkie rzeczy, których tutaj wysłuchałeś, będziesz mógł znaleźć będzie i prawo o ruchu drogowym i wszystkie inne e, uchwały, bądź też zarządzenia, dzięki którym we własnym zakresie będziesz mógł się dokształcić i bezpieczniej poruszać się po jezdni. Przy okazji chciałem przypomnieć, że pod tym samym adresem można mi zadać pytanie. Ja te pytania będę zbierał e, wszystkie razem i w jednym z kolejnych odcinków podcastu na pewno na nie odpowiem. A tymczasem do usłyszenia już za dwa tygodnie.